Witamy w naszej cyklicznej audycji e, 27 grudnia 2022 roku trzeci dzień świąt, tak zwany. Zezwany Zoro jest gospodarzem i antywirus po tej stronie. Witaj, Zoro. No, tańczymy pod choinką, no Dancing Around the Christmas Tree, także wiesz, podarunki już zostały rozpakowane i Raczymy się, co tam jeszcze zostało. U mnie tego, e, pierogi produkcji własnej, kapuściane z grzybami, proszę czy przebój tego sezonu. E, I jeszcze, jeszcze są. Także <głosy> jakby ktoś był bez, be, głodny albo <głosy> zdrożony gościu, to Cię przytule i dam Ci pierogi. <głosy> Wyobraź sobie, my zrobiliśmy doświadczenie takie ala Wielki Reset. Otóż przyrządziliśmy połowę tego, co zwykle i wyobraź sobie jeszcze połowę zostało. To bardzo dziwna jest arytmetyka. Powiem ci, że to w przyrodzie się zdarzają takie cuda. Między innymi w kanie galilejskiej też było podobnie. To było mnożenie y, takie wykładnicze razy dwa. Wziąłeś tego kawałek, pomnożyłeś przez dwa, potem to jeszcze się namnożyło, namnożyło, no i jeszcze zostało 70 koszy odłamków. No to właśnie tak właśnie przyroda działa. No. To jest przypowieść de facto y, wigilijno naturalna że no, że natura właśnie tak pracuje, że ona się rozmnaża. Ona po prostu szczodrze, obdarza, jeżeli tylko będziesz o nią dbał. No to uniwersalne chyba jest przesłanie, że jeżeli dbasz, to masz. Co ciekawe, przybyło pełnych butelek ciast w ramach wymiany i sąsiedzkiej, i rodzinnej. Także wszystkiego jest pod dostatkiem. Wiesz, to jest jeszcze jedno przesłanie z tym związane, że im więcej obdarujesz, tym więcej będzie Ci dane. Bo to tak właśnie działa, ta, ta reguła namnażania. Żeby dużo otrzymać, trzeba dużo rozdać. Hmm. I to Aha. się rzeczywiście sprawdza. Myślę, że każdy tego doświadczył, że ten zwrot jest w najmniej oczekiwanym momencie i najczęściej z nietypowej strony. Ale to jest chyba właśnie ta zasada zachowania energii pozytywnej. Ona po prostu sprawdza się i to, to dobro gdzieś skąd idąc do nas przybywa. Szczególnie w okresie świąt człowiek jest nastawiony pozytywnie. Więc chętniej się dzieli, zresztą jest też czym, bo produkcja spożywcza w Polsce, ta domowa ma głębokie tradycje, asortymentów też jest bardzo wiele, w związku z tym jest się czym dzielić, no i też krąży ten towar, można sobie zawsze coś ciekawego spróbować, od, czy od znajomych, czy od, od mamusi, czy od córusi różnie. No tak, ale głównie chodzi o tę zasadę yy, yy, yy, darowania, dzielenia się takiego altruistycznego przybytku. Dam ci chętnie, podzielę się, weź spróbuj, tak? No, o, masz to dla ciebie. I to samo gdzieś tam idzie i tam wraca. Nie, nie zamierzasz otrzymać tego z powrotem, co dałeś przecież, tak? No ale efekt jest właśnie taki że to się gdzieś odbija i się gdzieś tam pomnaża i wraca. To jest zasada biznesu, też chciałem ci zwrócić Twoją uwagę przy okazji świąt, że biznes właśnie na tym polega, że się zasiewa bez gwarancji zwrotu, ale jeżeli dobrze do tego podchodzisz, to zwrot zawsze przychodzi. Czasem od razu, czasami później, ale praca przynosi efekty. Czyli ryzyko inwestycyjne, dobrze obliczone, spłaca się wielokrotnie. I to tak jak w rolnictwie, byleby warunki biznesowe były odpowiednie. I pośród życzeń świątecznych bardzo często przewijało się takie, że życzymy sobie, żeby rząd nam już nie pomagał w biznesie, ponieważ tak. my sobie świetnie poradzimy właściwie, gdyby ich nie było, to by całkiem było nieźle. No ale ty naprawdę wierzysz w to, że oni się zostawią w spokoju? No niestety nie, wydaje mi się, że oni pragną naszego dobra. Tak, bardzo. I to tak tak bardzo pragną, że nie, nie mogą odpuścić nawet na ułamek sekundy. Nie ma szans. Była taka kiedyś piosenka, nie ma szansy ucieczki na aut. Tak, jesteś to była w centrum tak. zainteresowania. Tak, także jesteś przypilnowany elektronicznie z każdej strony, te wszystkie e-paragony inne tam <gry> rejestry vat zeszły pod strzechy. Teraz nawet nie można się ostrzec, żeby minister finansów o tym nie wiedział. On już wie, który, który NIP został ogolony i któremu nip się należy ile procent. To jest po prostu, to, to brzmi śmiesznie, ale aż tak, no, kilka lat wstecz to wydawało się niemożliwe. No, jest faktem. Także takich nowości właśnie informatyczno-bankowych to parę dni temu właśnie przed świętami przewidął się taki obrazek, zrzut ekranowy e, w płatomatu, który pytał e, jednego z banków, który pytał właśnie wpłacającego, skąd wpłacane środki pieniężne pochodzą. I tam tak. było kilka rzeczy do wyboru, natomiast nie było jednej prostej, e, szewsko budowlanej. Yy, odpowiedzi, którą na pewno bym zaznaczył i wielu, wielu naszych słuchaczy yy, również. A nie. to cię obchodzi? Nie, nie było wersji inne. To musi być inne. Nie było bo wersji na przykład... inna. Nawet wersji inne też nie było. No właśnie, na no, właśnie no, chociaż... na tym problem. Jeżeli pieniądze, na przykład, pochodzą z przestępstwa, no to jest, no to jest to wersja inna. Jeżeli pochodzą z działalności nielegalnej, ale niekaranej, no to jest jeszcze inna kategoria. Ja tu nie chciałbym podpowiadać, bo wiadomo, że doradztwo w tej mierze jest zabronione, no ale to może skojarzyć. Są pewne rzeczy, które są zabronione, tak? Na, na przykład w kodeksie karnym, ale nie są ścigane. Czyli. Tak, i tutaj właśnie. Yy... Specjaliści od, od prawa wiedzą, które to punkty są, bo one są skrzętnie przygotowywane na etapie ustawowym i te furteczki y, są źródłem no niejednej fortuny dobrze poinformowanego y, działacza publicznego, tak to nazywa. Czyli generalnie to, co nie jest zabronione, jest dozwolone, ale y, niektóre rzeczy zabronione są możliwe, i, no i nawet tolerowane. Tak jest. No, to, to też zależy od tradycji państwowych, bo zależy także od ekipy aktualnie przy władzy. Ja tutaj nikomu nic nie imputuję. Mianowicie każda z ekip ma swoje koniki biznesowe i te koniki rozwija. No i tak jak to zwykle bywa, te branże są wówczas faworyzowane, rozwijają się w bardzo szybkim tempie i narastają różnego typu gospodarstwa państwowe przy tych firmach, zarządy i tak dalej, interesy krzyżowe wiązane. Ja Ale to jest nie tylko przy, przywara tutaj naszych stron, to myślę, że to jest taka światowa sprawa, też y, y, kraje latynoskie doskonale sobie organizują tego typu y, sferę półświatka biznesowego. Ja jedną branżę Ci mogę między zmianami, że tak powiem grup partyjnych, taką międzypartyjną branżę wskazać, to jest hazard który cieszył się nie tylko automatami, no powiedzmy sobie wyjętymi spod egzekucji Krajowej Izby Skarbowej, ale też jest taki niby eksterytorialny partyjnie, bo kiedy nastał COVID to pozamykano wszystko, ale kasy nadziałały. To no. <laughs> no, taki <laughs> ciekawy przypadek. Jak to jest możliwe? No. Było możliwe i się wydarzyło. Także ci przedsiębiorcy akurat nie występowali o tarczę antykryzysową. No to jest pewien, jednego rodzaju plus. Bo później nie trzeba ich było z tych wpłaconych milionów rozliczać. Oni sobie w trakcie tego zamknięcia rozliczyli swoje i wszystko jest legartis. No teraz <gry> mamy kolejną y, tego typu y, sprawę w postaci y, kodu PKB który będzie objęty ulgami na energię elektryczną czy na no z, z podwyżek. No Dlatego, że niektóre branże spożywcze są zupełnie z tego pominięte, a są energochłonne, natomiast inne niespożywcze akurat tam w tej liście figurują, nie wiadomo no czemu właśnie. i nie są pierwszorzędnej potrzeby produkcjami. No to ja Ci może podpowiem od razu, a Ty mi zdradzisz tajemnice, które są objęte tym specjalnym wyjątkiem, bo wiem, że piekarnie nie są objęte wyjątkiem, czyli że, że nie możesz tam się zalogować i powiedzieć, proszę Pana, ja muszę piec ten chleb, podrożała energia pięciokrotnie i teraz splajtuję. No to nie jestem ten Wiesz co, zdaje się, że oni to już pozałatwiali lub są w toku załatwiania, natomiast makarony mają problem. Makarony mają bardzo poważny problem i prawdopodobnie znowu uzyska przewagę tutaj import. Bariła. Tak, <śmiech> głównie z Włoch. No i cóż, natomiast znowu branża ceramiki znalazła się na liście, więc... Hmm. To jest, tak powiem Ci, jest... jak, jakbyś mieszkał w Kieleckiem, czyli u Cezarów, to to byś się cieszył, bo tam jest wielkie zagłębie ceramiczna, całą Polskę, te wszystkie płytki, paradyż i to się aż rozciągasz do Lubelszczyzny, Krasny Staw. To ona, ta branża właściwie stanęła na początku tego roku. To, to widać było po tych poruchów, w tych tam zakładach, hurtowniach. To, to spadło 80%. Tak, była blokada i to poważna ze względu na ceny gazu. Przede wszystkim w ogóle opału i dostępność, to po liczbie transportów też było widać, no i przełożyło się także na spadek w liczby budów rozpoczynanych, tak? Bo mamy 70% w tym roku, to jest jeden tak, z takich... Ale... Ale te, te, ci, ci producenci materiałów, oni są podczepieni pod te nowe inwestycje. To widać z niewielkim opóźnieniem liczbę nowych hmm, rozpoczynanych budów, to glazurnicy po prostu hmm, idą łeb w łeb, no, no, kwartał później. No bo jak rozpoczynasz robotę, no to mniej więcej tam pół roku i tego, no to już zaczynają się właśnie te zamówienia na, na, na płytki, no bo łazienkę, podłogi i inne rzeczy trzeba zrobić, tak? Nawet jeżeli nie ma jeszcze, wiesz, ogrzewania, nie ma tych wszystkich tam odbiorów, nie ma infrastruktury tam i, o, i odprowadzenia ścieków i tak dalej, ale to już musi zrobić, żeby iść dalej. Więc yy, te, te Opoczno i, i okolice, czyli centralna Polska mniej więcej, między Łodzią a Kielcami, no to ja tam czasami przejeżdżam i to, to widać, że taka, no pojawiła się tak smutna plama, bo to są tysiące ludzi, którzy tam pracują i tych okolicznych tam, tych, tych firmach zaopatrujących to wszystko. A wielkie fabryki wystawili na bum budowlany i to się przez pewien czas, ostatnie kilka lat kręciło naprawdę na ładnych obrotach. Także przykro spojrzeć, no ale rynek tak działa. To się nie ma, wiesz, nad, nie ma co płakać nad rozlanym mlekiem. No po prostu nie ma klienta, który za to zapłaci. No i zamykamy, proszę pana, no i co robimy? No, pojawiły się zakłady na sprzedaż i no i także... No tutaj ta... takie właśnie zjawisko bym zasygnalizował, bo przed dzisiejszą audycją, pomimo tej całej Nirwany, zastanawiałem się, jaki mógłby być jej przebieg z takich rzeczy ważniejszych, bo tych szczegółów to powiedzmy tutaj nie będziemy w dużej mierze Państwu wrzucać, bo one się dezaktualizują z jednej strony, a za tydzień, za parę dni będą po prostu w innym już układzie bardziej naświetlone. Ale te główne trendy, które w bieżącym roku zaistniały, no to one już praktycznie są sprecyzowane, więc po tylu miesiącach obserwacji, Widać, że jednym z takich trendów, które mocno się zaznaczyły, to konieczność przygotowania na ogromne zmiany gospodarcze, które przebiegają w galopującym tempie. Czyli tak jak w przypadku tych produktów, które staną się, że tak powiem, elementem wsparcia rządowego z powodu cen energii albo się nie staną, pojawiają się dane asortymenty, czy branże całe lub giną. Podobnież tak jak w pandemii, turystyka, rozrywka była na skraju zapaści. Zresztą wiele firm się nie podniosło. I myślę, że możemy już sobie sprecyzować, że te zmiany gospodarcze i polityczne i ogólnie w stylu prowadzenia biznesu zaczęły się krystalizować w dosyć dużym zakresie, bo ten rok jest już drugim przecież rokiem totalnej zmiany rewolucji i, i takiego przesilenia w trendach, więc co byś może Zoro tutaj zauważył lub zapowiedział jako najważniejsze dwa trzy trendy w gospodarce? Najważniejsze to jest, to jest dosłownie biblijne. Mianowicie można było mieć wątpliwości dwa lata temu jeszcze, w ubiegłym roku, ten, znaczy ubiegłym, no tym, który mija, 2022, to już postanowiono, no że 7 lat tłustych się skończyło. I teraz nastaje okres 7 lat chudych. I nie ma od ucieczki, bo to nie dotyczy tylko nas tu lokalnie, że mamy tam wojny na Ukrainie i podobne rzeczy, co przecież jest faktem. I nas dodatkowo jeszcze przy, przybije, ale to jest trend europejski i światowy. Po prostu na, rozpoczęły się lata chude. Jeżeli jeszcze nie, nie zdążyłeś tego dostrzec i się ustawić, to, do, no to dokonuj za każdą cenę przestawienia na lata chude, bo one już tutaj są i od nich nie uciekniemy. Weszliśmy w okres oszczędności, dziadostwa, szukania wszędzie proszę ciebie, dodatkowych pieniędzy na podatki, na domknięcie budżetów na wszystkich poziomach i ten okres radosnej prosperity po prostu jest za nami. Znaczy z Ludzie... pewnością, z pewnością powiedziałbym, że na marnotrawstwo nie będzie już miejsca, bo konieczność oszczędności jest widoczna wszędzie i jest ona wymuszana także wszędzie. Natomiast obserwuję takie zjawisko, że firmy lepiej przystosowane, to oczywiście tutaj też jest kwestia branży, bo nie każda branża jest przewidziana do kontynuacji przez globalistów, ale te, które muszą funkcjonować z racji y, gospodarki czy jej roli, y, jeżeli podmiot jest mocny, dobrze zorganizowany, to zdecydowanie lepiej sobie radzi i podejmuje rynki firm, które działają w sposób niedbały, chaotyczny, bezplanowy i te niestety znikają w dosyć szybkim tempie. Także mnóstwo firm upada, które liczą czy to na łatwe pieniądze, czy to na szybkie pieniądze, no zostają najmocniejsi zdecydowanie i ten rynek podlega właśnie takiemu uporządkowaniu. No tak, ale efektem ubocznym, a właściwie <śmiech> organicznym tego całego przestawienia jest to, że y, y, y, y, marże przez ten okres przejściowy, one się kurczą, a później dla tych, co pozostaną na rynku, wzrosną. I my jako klienci, no bo jesteśmy oprócz producentów także konsumentami, te marże będziemy musieli zapłacić. Czyli w tym okresie przejściowym, który teraz się znajdujemy, na pierwszym etapie, Rosną koszty wszystkim, tak? Najsłabsi wypadają, zostają grubasy, ci, którzy mają najlepsze warunki przemyślane, gospodarowania, najlepsze te strukturę produkcyjną, tak? Oni pozostaną. No i po, w przyszłym roku okaże się, że pozostały same grubasy albo te sprytne koty, które potrafią się dostosować. No i wtedy ich marże wzrosną. I to wystarczy na pokrycie dodatkowych kosztów tej właśnie energii, która jest horrendalnie droga, tych większych kosztów kooperacji porozrywanych na nowo tworzonych łańcuchach dostaw, tych wszystkich nowych dostawców, którzy z dalekich Chin zostali relokowani w nasze pobliże i tak dalej. To wszystko będzie więcej kosztowało. Także produkt końcowy na rynku, składający się zawsze z wielu elementów, prawda, będzie droższy dla klienta końcowego i będzie też mniej oferentów, czyli będzie mniejsza konkurencja. W tym sensie liczby, gęstości rynku. Natomiast nie będzie mniejszej konkurencji, jeżeli chodzi o zażartość cenową na tym rynku, bo ona będzie prze przeciwnie, jeszcze ostrzejsza. Będzie liczony każdy grosz. Czyli, że to mamy dwie przeciwstawne tendencje, które się no, normalnie no, jakby kłócą z naszym zdrowym y, oglądem od wolnego rynku. No, ale tu uwaga, wolny rynek się skończył. Weszliśmy w rynek regulowany, rynek sterowany odgórnie tymi tarczami administracyjnymi, blokadami, tymi... Y, y, embargami i tak dalej. Nie chcę wchodzić w politykę, no ale ewidentne są tutaj skutki. prawda? Jeżeli Ci nie pozwolą czegoś zaimportować, no to po prostu nie będziesz miał surowca i będziesz kupował trzy razy drożej. No taki jest efekt. No jeszcze jedno zjawisko się tutaj pojawiło, mianowicie e, zmowy cenowe, które już przecież przez długi czas e, nie było zauważalne, a teraz przykładowo w, w zakresie e, hut, metali, produkcji surowców jednorodnych w danej branży. Widać, że na przykład następuje pozorny brak towarowy. Towar jest przymknięty na magazynie. Dostawcy mówią, no, że aktualnie jest wszystko pozamawiane, terminy się wydłużyły, nie mogą nic zrobić, po czym się okazuje, że cena idzie równiutko u wszystkich o pewną kwotę i znowu rusza sprzedaż i znowu jest terminowo i tak dalej. Także widać, że Y, takie y, działania trochę kartelowe można by nawet powiedzieć y, znowu weszły do użytkowania czyli y, świat przypomina sobie y, te modele gospodarcze oparte na niedoborach y, reglamentacji y, rządowych blokadach i sterowaniu no jak zwykle y, pojawią się nowe y, tutaj y, figury biznesowe, które oczywiście dadzą przewagę tym, którzy sprytnie ich używają. Ale to już żeśmy przerobili na samym początku w tym roku, masz przebój numer jeden, czyli braki cukru u największego producenta cukru w całej Europie. No słuchaj, cukier kosztuje 2,50, tak? Czy ile tam kosztuje? Kilogram, tak? W Biedronce 2,52. No, kiedyś, kiedyś tyle było. Zaraz, ile on teraz kosztuje tak naprawdę? 5 zł? Teraz 4,99 to, to jest taka podstawowa cena. Tak. No, czyli razy dwa. I on kosztował 2,50 w ubiegłym roku. Maksimum. Tak, tak. To znaczy dokładnie rok temu w grudniu tyle kosztował. Co się zmieniło? Warunki uprawy i kontraktacji buraka cukrowego i zbiory absolutnie nie, nie podległy żadnej zmianie. Co się stało na początku trzeciego kwartału tego roku. No powstała ewidentna zbowa cenowa. Ja, ja nie wiem, dlaczego pan prezes Chrustny z łokiku tego akurat nie, bawa, co, nie bada, co jest oczywiste dla każdego konsumenta, do którego on przecież też tej grupy należy, bo, bo kupuje chleb i, i wyroby piekarnicze i inne, które podrożały właśnie z powodu dramatycznego, dwukrotnego wzrostu cen cukru w hurcie. Co się stało? No warto by to zbadać, bo na europejskim rynku hurtowym cukier nie podrożał, Przeciwnie, bo była w tym roku od drugiego kwartału tendencja światowa spadku cen cukru na świecie. znaczy, On staniał z maksymalnego pułapu ceny hurtowe na przykład na tych giełdach towarowych w Holandii czy tam w Nowym Jorku z ubiegłorocznych maksimów spadło około 50, 60, nawet 70 Cukier potaniał, no ale w Polsce nie potaniał, podrożał o 100 Jak to jest możliwe? No to każdy raczkujący, a nawet zaawansowany ekonomista z, ze szkoły głównej handlowej powinien się tym zająć, no bo tutaj można tym zrobić co najmniej doktorat, jeżeli nie wiesz, docenturę. No bo to, to, to jest takie zjawisko, na którym się można obłowić. No jak to? Kurde! Przecież to, to, to jest sprzeczne z podstawowymi prawami wolnego rynku. Proszę Pana, no ale zaraz, Polska jako jeden z głównych producentów cukru w Europie, w Unii Europejskiej, no i tu na świecie cena na giełdach spada, a w Polsce o 100%. No, no co się stało? I wszyscy o tym milczą. Mi to po prostu włosy stanęły na głowie, zacząłem się tym przyglądać, no i widzę, na pierwszy rzut oka, no to, że to jest bezczelny wał, bezczelny. Polska Spółka Cukrowa, czy jak ktoś tam nazywa, to tak jak za czasów nikodymadyzmy. Dokładnie według tego samego szablonu, który został opisany przez Dołęgę Mostowicza, No tak zadziałał. No i w Polsce cukier był ponad dwukrotnie droższy, nadal jest, niż w Niemczech i w Austrii. No. W Aldi Austriackim, szwajcarskim i jeszcze taniej jest, o dziwo, w Zurichu. Bo tam jest jeszcze tańszy. No, dlaczego? No, pytanie jest bardzo ciekawe, prawda? Widać że, widać, że to jest teraz taka epoka gospodarcza, ekonomiczna, która po pierwsze niesie nowe zagrożenia, a po drugie niesie szereg nowych okazji, których przedtem nie było. Teraz należy się tego spodziewać, że prężne przedsiębiorstwa, dobrze umocowane będą w stanie zrobić dobre interesy na różnych rzeczach. Znowu pojawił się temat zapasów magazynowych, które z odpowiednim wyprzedzeniem stabilizują produkcję. Ktoś, kto jest w stanie wyznaczyć termin dostawy gotowego produktu z tego względu, że ma w ręku komponenty i surowce do jego produkcji, ma od razu y, przewagę. Weźmy taki prosty przykład, jeżeli jakiś towar jest oferowany y, najpierw w terminie od 6 do 8 tygodni, ale po trudnościach zaopatrzeniowych y, termin skacze do 30 tygodni, dajmy na to, czyli to jest ponad 3, prawie trzy kwartały, to ktoś, kto oferuje dwa kwartały jest od razu po prostu wygrany na rynku i zgarnia wszystką całą pulę zamówień. Także tego typu historie będą i to, co kiedyś było nie do pomyślenia, że tyle trudności i przeciwności najrozmaitszych przy nabyciu jakichś wyrobów. Teraz się okazuje, że wszyscy się już z tym godzą, akceptują, wybiera się po prostu mniej, mniej fatalne warunki dostawy. O, tak to mówię. No, działalność kartelowa. Ja wrócę jeszcze do towarów spożywczych, bo cena mąki systematycznie rośnie, natomiast cena zboża, czyli pszenicy konkretnie, spożywczej na rynku hortowym spada w ostatnich kilku miesiącach z powodu... Dramatycznego importu wolnocłowego z Ukrainy. No, tamtejsze zboże spożywcze i paszowe po prostu wypiera dostawy od naszych producentów i agrounia tutaj bije na alarm i robi strajki. Nawet zablokowali kilka razy tam dojazdy do... Jazdy do elewatorów zbożowych do młynów, no bo stoją na bocznicy samochody i wagony z, z obcym zbożem z Ukrainy, które ewidentnie chcą się tam rozładować. A przecież wedle ministra rolnictwa one powinny jechać tranzytem. No Nie jadą tranzytem, one się rozładowują tutaj i z upustem około 25% to, to zboże jest sprzedawane. Cena mąki rośnie od wielu miesięcy, po, po drobnymi tam skokami, to widać w hurcie, no a cena surowca spada. No to, to jest kolejny ewenement ekonomiczny, jak to się dzieje. Tak? No i pytanie dodatkowe, kto na tym zarabia, na te różnice? Co więcej, przeciętna jakość zboża, ziarna jest coraz gorsza, z tego względu, że pozagatunkowe zboże, które m, także jest nie tylko do celów paszowych, ale do celów opałowych, bo i takie funkcjonuje, normalnie do palenia tak jak brykietami, jak peletem, jest sprzedawane jako zboże gatunkowe spożywcze, bez kwitów, przekracza granice jako zboże techniczne, a jest sprzedawane jako zboże spożywcze, które ma znacznie wyższe wymagania. tak Kto wie, jakie to było, że tak powiem, opryskiwane, randapowane, jaka chemia w tym siedzi, to jest praktycznie poza kontrolą. Także takie przewały są i myślę, że to się odbije na jakości produktów y, piekarskich, które przecież są obłożone tymi wysokimi cenami energii, więc nie zabraknie chętnych, a żeby jakoś zredukować koszty produkcji, przykładowo stosując y, y, taki wybrakowany y, surowiec. Ale przecież ty ten chleb już jesz, jeżeli No właśnie to tak sklepie, już czuć powoli. Już go jesz, po prostu chleb, wiesz, w pewnym sensie to jest ekologiczne, bo to jest chleb z otrębami, bo to, to, to, to, to dobrze zaklasyfikowane to zboże techniczne, to jest po prostu normalne zboże, które jest albo zbytnio zawilgocone, albo ma jakieś uszkodzenia na przykład, z powodu wilgoci zaczątki grzybicy, są tam zarodki grzybiczne, prawda? Więc tego nie można dać na, na towar spożywczy, albo ma zanieczyszczenia w postaci na przykład tych otrębów i tam to, te łuski, tego zboża i tak dalej. No i w zależności od wielkości tych zanieczyszczeń, no to są kolejne kategorie. nie? I jeżeli nie, nie spełnia tam minimalnych norm zanieczyszczeń, które akurat w Unii są dosyć wyśrubowane, bo tu nie chodzi tylko o zanieczyszczenia mechaniczne typu te otręby i tym podobne tamte, i te biologiczne typu grzybica i wilgoć, no to jeszcze są zanieczyszczenia chemiczne z powodu środków ochrony roślin tak zwanych, które są niedopuszczone. Tak? I mierzy się ich zawartość na, na przykład za dużo randapu Do widzenia, nie można tego przyjąć. tak? No ale skoro to jest zwolnione z cła, no to nie ma żadnej kontroli z no i zboże, które ma odpowiednią wilgotność, a jest zanieczyszczone randapem, będzie uznane za w pełni, no przecież ładnie wygląda, ma ładny kolor, jest suche, dajemy na przemiał i z tego jest bardzo dobra mąka. A to, że jest chemicznie zanieczyszczone, to jest swój problem kliencie. Okay. <gry> że się tym zatrujesz, no? Rozumiesz? Bo tego nie widać na pierwszy rzut oka. Jeżeli to widać. I tam szare plamy pleśni i tak dalej, no dobra, no to damy to na przemiał i będzie z tego pasza. A jeżeli poziom tych zanieczyszczeń jest zbyt wielki, no to damy to do gorzelni. Dopiero na ostatnim etapie, to jeżeli to składa się z samych tych otrąb i tam wiesz te wytłoki i tamte reszki tych śmieci, to dopiero wtedy się zrobi z tego pellet do opałowy. Ja ostatnio przy to przetestowałem notabene. Zbadałem na tej podstawie bardzo szybką, y, y, szybki wzrost w porównaniu do obiegłego sezonu y, w ogóle cen artykułów agrotechnicznych. Bo jeżeli mówimy na przykład o sianie i słomie, no to to już są towary odpadowe, to nie są towary spożywcze, tak? I słoma jako taka to nawet nie jest, y, nie nadaje się do tworzenia paszy, tak? To, to jest normalny, y, y, to jest odpad przy produkcji rolnej. I można tego stosować, zastosować tylko jako ściółkę, albo techniczny materiał do produkcji ocieplenia i tak dalej, jako opał. No i okazuje się, że faktycznie cena hurtowa peletu dla mojego kota, to jest dwa złote za kilogram u producenta. Można to kupić za worka kilkudziesięciu kilogramowych. Pelet ze słomy bardzo dobry, ekologiczny, czysty, ze słomy w, ze, ze zbioru zbóż. Dwa złote. Najniższa cena tego peletu, tego samego, ta sama gramatura, te same, tam, te, te, ten sam cykl produkcyjny, bo to wydmuchuje ta sama maszyna, tak? Złoty siedemdziesiąt. W dużych workach, czyli w big bagach, po od 500 kg do jednej tony na palecie możesz kupić X-Works u producenta 70 zł. ja ściółkę dla kota kupuję tę samą, która jest opałowa za 2 zł, a mogę kupić 1000 kilogramów na palecie, jedną tonę tego samego towaru do opału. To jest oczywiście dwa razy drożej niż wartość o połowa gazu, teraz indywidualnie, więc jest nieopłacalne. No ale ktoś to kupuje na opał. 1700 zł za tonę peletu ze słomy. Jego wartość o połowa na kilogram jest dwa razy mniejsza, ponad dwa razy mniejsza od, od kilograma paliwa gęstego, typu no, metr sześcienny gazu ziemnego albo e, kilogram oleju opałowego. Więc. E, e, to wskazuje pewien symptom zmiany epoki, bo w zeszłym sezonie było inaczej. Dużo, dużo tańsze to wszystko było. Czyli ale... można te odpady kupić za kilkadziesiąt groszy, które teraz słoma kosztuje 2 złote za kilogram. Trochę przerobiona, no ale ile bo je będzie przerobiona na opał? Czyli co, właśnie pojawia się kolejne zjawisko ekonomiczne, tworzenia nowych łańcuchów dostaw, i nowych takich ścieżek towarowych związanych z nowymi, z nowymi zastosowaniami i z, ze zmianami na rynkach konsumpcji energii. Bo to, tak. co było śmieciem zwykłym, teraz jest brane w ogóle pod uwagę. Tak. I tego typu historie myślę, że się będą nasilać. Wraz z modyfikacjami technologicznymi w różnych branżach pojawią się też nowe produkty, a niektóre po prostu znikną. Kiedyś taki portal Alexa Jonesa właśnie miał taki cykl artykułów o pojawiających się i znikających branżach, zawodach, technologiach. Było tego dosyć sporo. To jest ciekawa lektura dla analityków trendów gospodarczych. Polecam, może ktoś będzie miał ochotę zajrzeć, to, to warto. Ja ci powiem tylko, że światło alarmowe, czerwone, włączyło mi się po zbadaniu tego, tej, tego sprawy, tej sprawy opału yy, agrotechnicznego. To jest po prostu sprawa niewyobrażalna, że gotowy produkt końcowy, spożywczy, kosztuje zaledwie dwa razy tyle, co odpad z tej produkcji. Włosz mi się jeży na głowie. Dwa złote za kilogram słomy i trzy złote 50 do 4 zł kilogram mąki. To jest po prostu aberracja. Co mi to mówi? No to mi mówi i to dużymi literami, że żywność będzie drożała w przyspieszającym tempie w przyszłym roku. Ja nie chciałbym być tu prorokiem, ale po prostu tego się nie da wymazać gumką, no bo skoro te śmieci teraz tak podrożały, to znaczy, że jest na to zapotrzebowanie. Rozumiesz, że to jest, to, to jest reakcja rynkowa. Surowce rolne po prostu dramatycznie drożeją. No należało się właśnie tego spodziewać, że teraz produkcja będzie z nowego, że tak powiem, z nowej partii upraw i hodowli i na nowych warunkach yy, energetycznych, cenowo. Tak, Także ja to, będziemy mieli skumulowaną podwyżkę. Tak, ja to prorokowałem dwa lata temu już, że to, ten trend powstanie. A teraz jak go widzę w pierwszej fazie, że tak powiem, nakręcania, no to staje mi włos na głowie, bo ja sobie wyobrażam, ile będzie chleb kosztował w przyszłym roku. No, no znowu, teraz wiesz, już do 12 zł można, kilo 10 chleb taki duży. Do dwunastu złotych się płaci. Rozumiesz, to, się, to, to, to, to są po prostu kwoty, które, ja, już, już abstrahując od tego, ile zarabiasz, no słuchaj, no, to jest potrzebne codziennie. To jest ten najbardziej rudimentarny towar, który musisz kupić, taki już z najniższej półki i on się powoli staje taką ta, ta, ta rzeczą no, luksusową. No. Jedzenie jest, zaczyna być luksusem. Tyle, że fakt, że ilość marnowanego jedzenia jest y, ogromna. Y, to na pewno nie jest zjawisko właściwe, jeżeli się y, temu przyjrzeć. To optymalizując y, zakupy można y, wcale nie stracić na jakości wyżywienia, a zredukować y, odpady i nietrafione zakupy, bo tego też y, nam się przecież zdarza y, czasem że kupi się czegoś za dużo lub nie w tym asortymencie albo data ważności uniemożliwia wykorzystanie tego na zapas. W związku z tym, no tak, ale jeżeli mamy znowu poziom trudności, zastanawianie się nad każdym przedmiotem, ile to znowu kosztuje wysiłku, uwagi, notatek, żeby tego typu plany prowadzić. No, człowiek też by chciał jakoś spokojniej żyć i nie, nie myśleć o wszystkim. Tak, ale widzisz, to są zupełnie inne klasy tematów. No bo oszczędności typu ekologia, ochrona środowiska, oszczędność tych odpadów i tak dalej, no to mogą dać, że tak powiem, margines rzędu 30-40%, bo mniej więcej tyle się marnuje. Patrząc na to obiektywnie na kilku poziomach, tak? tyle dałoby się tutaj zaoszczędzić. No, 40% załóżmy, ta wersja maksymalna dla super ekologów. Okej, okay, wszystko sortujemy i patrzymy, żeby bezdomni wszystkie te odpady z tych supermarketów dostawali za darmo. Ja jestem jak najbardziej za, te wszystkie działania robię na co dzień, także to, to nie jest coś obcego, ale ja umiem to policzyć. 40% możemy zaoszczędzić, tak? Ale koszty surowców wzrastają o, o rzędy wielkości. No po prostu nie, to, to nie jest... Nawet razy dwa, tylko razy trzy, razy cztery. No to jak to się ma do tych 40%? To mówimy zupełnie o innych historiach. My po prostu tymi oszczędnościami nie jesteśmy w stanie zaklajstrować tej horrendalnej gonitwy, kosztów. No i tutaj się pokazuje kolejny plan. Zubożenie społeczeństwa, które ma po prostu zrezygnować ze swoich przyzwyczajeń, ze swojego stylu życia i pewne sprawy będą jak za socjalizmu wyłącznie na święta, czyli takie frykasy to raz do roku jak szynka, że tak powiem były takie momenty, że się kupowało szynkę w puszce tylko na, na, na Boże Narodzenie lub na Wielkanoc no może to śmieszne z tego punktu widzenia, ale widać, że fortuna kołem się toczy i Planiści nam tutaj tego typu rzeczy szykują, bo finansowo najłatwiej będzie wymusić na społeczeństwie zmiany nawyków. A ty uważasz, że to jest daleko do tego? Nie, ja myślę, puszka, że to jest raz dwa. Puszka szynki pod tytułem Kraku za 50 kilka złotych. No to ostatnio kupowałem kurczaka zagrodowego. On miał, nie wiem, tam kilo dwadzieścia, czy coś koło tego. E, za 40 parę złotych wyszło. Coś no tego. Także e, zupełnie się zdziwiłem. Nie wiem, czy to jest cena taka e, tymczasowa, czy to po prostu tak już zostanie. No w każdym razie jest zdecydowanie mniej e, mięsa i też jest presja znowu globalistów na to, ażeby hodowlę, i uprawy redukować. Wystarczy przypomnieć sobie temat nie tak odległy, gdzie 3000 gospodarstw holenderskich ma nakaz zaprzestania produkcji, ponieważ znajdują się w jakiejś tam strefie Natura 2000, coś tam, coś tam i y, muszą y, zredukować emisję CO2 związaną z hodowlą bydła i z uprawą. My, z używaniem... To nie chodzi o CO2, u nich to są azotany, czyli związki... Tak. użycie chemikaliów do produkcji. Nie, to chodzi o odchody zwierzęce, które zawierają silne stężenie związków azotu. To, to chodzi o po, potoczny kwas moczowy i pochodne. No tak, no tak, ale to... azotanów. I ty w związku z tym, że ono jest zbyt wielkie, to trzeba tyle i tyle zredukować, i tam mają plany, ile procent mają, to jest kilkadziesiąt procent na przestrzeni kilku krótkich lat, czyli tych rolników dużych farmerów wywłaszczą i tyle, kilkadziesiąt procent planowo, procent produkcji żywca holenderskiego będzie na przestrzeni zaledwie trzech lat zredukowane. A przypomnę, że Holandia jest największym eksporterem rolnym w całej Unii Europejskiej. Ten malutki kraj jest kolosem, jeżeli chodzi o produkcję rolną, zarówno zwierzęcą, jak i zieloną. Jest, eksportują kwiaty, różne tam zielone pochodne i i, i pasze i są eksporterem zboża, co ciekawe, pasz i są eksporterem żywca półtusze wieprzowe i podobne i, i produkują mleko i przetwory mleczne, najlepsze sery stamtąd pochodzą, prawda? I, i, I produkują też bydło, prawda, rzeźne. To bardzo ciekawe. Jak to im się na tym małym terytorium mieści? No właśnie no za dużo emisji CO2 i azotanów. No, musimy zredukować, bo planeta się dusi. No i co zrobimy? No, no kilka tysięcy gospodarstw idzie pod młotek i do widzenia. No. I Europa straci swojego największego eksportera żywności. W związku z tym zniknie kilkadziesiąt procent dobrej jakości produktów rolno-spożywczych na rynku wewnętrznym. I Europa całkiem niedługo stanie się importerem netto żywności. Jeżeli w tych warunkach polski rząd, w szczególności ten, pożar się Boże, minister rolnictwa nic nie robi, aby z tego wyciągnąć wnioski i na tym zarobić, no to wybieraj kilka opcji. Jest idiotą, jest szkodnikiem, który celowo niszczy podstawy tej gospodarki, no albo jest całkowicie nietrzeźwy i podlega dyktaturze ostronosa razem z całą bandą idiotów, jak dziecko we mgle i robi dziwne kroki w różne strony. Wybierz opcję, bo to jest okazja, która się nie powtórzy. Moglibyśmy stać się największym producentem, eksporterem żywności w całej Unii Europejskiej w tej dziwnej sytuacji, a stajemy się ofiarami wojny na Ukrainie, importujemy dziwne zboże i inne surowce za pół darmo, a konsumenci płacą trzy razy tyle w sklepie. No właśnie, no ciekawa to historia jest i branża spożywcza jest taką dosyć dobrą ilustracją tych wszystkich przemian w gospodarce, bo każda z branż ma tam swoje charakterystyczne cechy i zmiany, natomiast branża spożywcza dotyczy nas wszystkich i jest no żywotnym tutaj obszarem interesów krajowych, a także no każdego konsumenta no przecież jeść trzeba, a widać, że te zmiany rzeczywiście są bardzo dokuczliwe. Co wycieczka do sklepu, to po jakichś droższych cenach można nabyć te produkty, które Zwykle się kupuje. No i końca nie widać tych, tych właśnie zmian. No wyszedł nam z tego trochę teraz rolniczy kwadrans, bo omówiliśmy sobie tutaj <głos> <głos> parę zjawisk. Ale odeszliśmy od stołu i do niego wracamy, jakie są jego źródła, bo w, w czasie wolnym zdołaliśmy to wszystko przetrawić. No ile to kosztuje? Dlaczego tyle? Danusiu. Dlaczego mąkę jest coraz droższa? A co z tym mięsem? No co się stało? Czy szynki, czy świnie pozdychały? No. bo <śmiech> te kotlety są takie chude i małe? <śmiech> tak, a schabowy jest dwa razy cieńszy niż przed rokiem. No, o co tu chodzi? Ko? <śmiech> ja upiekłem No bene, jak zawsze na święta schabnie, nie mówię na wigilię, bo to no, przecież w wigilii się nie je takich rzeczy. Ale oprócz tych wspomnianych pierogów, które yy, no, cieszą się pewną renomą no to są, jest pieczony jak zwykle na, na Wielkanoc i na Boże Narodzenie zawsze piekę schab w takiej starej brytwance która pamięta jeszcze chyba Stalina, bo <śmiech> jest bardzo gruba, polewana bardzo patriotyczna bo pochodzi z Olkusza taka wiesz, taka gruba to też żeliwo emaliowana, żeliwo emaliowana nakrapiane tą emalią. Także powiem Ci, że no, trzeba dużo mycia, żeby doprowadzić to do błysku, ale jak się tak podpali, to można to włożyć do pieca, do piekarnika i nawet na gazie to, to działa. Normalnie na palniku się wkłada, bo dzięki temu, że te grube ścianki ma, no to rozprowadza to ciepło i może normalnie upiec kawałek kurczaka albo ten schab na, na gazie, co ostatnio zrobiłem i nie różni się smakiem od, od, od piecowego, także polecam, więc to zrobiłem. Najpewniej, no że wsad. No, yy, no był dużo droższy od No, Będzie to chyba miało wpływ na bardziej sportowy tryb życia, że będziemy jedli nieco mniej yy, lub będziemy bardziej dobierać te produkty no tak, ale no to, to są raczej zmiany nieuniknione, bo tutaj globaliści zdecydowanie postanowili, obyśmy tylko na tym stanęli, bo tam w kolejce są te różne robale, nowa żywność tak zwana, to już Unia rozporządzenia stosowne wydała, koniki polne, różne tam pluskwy i tam inne historie. Nie jest to zbytnio budujące, ale tak to widać zbierza, dopóki się chyba ludzie nie zbuntują, co w tym roku to jest kolejnym zjawiskiem. Rozpoczęcie buntów publicznych w wielu krajach, demonstracji na szeroką skalę. Najpierw ze strony tutaj oboszczeń covidowych, lockdownów, uniemożliwienia pracy zarobkowej. No a potem ze względu na wzrosty cen energii tego się w telewizji nie pokazuje, nie eksponuje się tych, tych stanów niezadowolenia, a to przecież w kolejnych krajach to się pojawia. Chociaż niektórzy protestują ze względu na nieudany wynik meczu, takiego czy innego, czyli każdy pretekst jest dobry. Żółte kamizelki kiedyś z innych powodów protestowały teraz, inny kolor publiczności demonstruje z powodu takiego czy innego wyniku meczu. Ale nie jesteś na bieżąco, bo Maroko już jest przećmione. Wygasili ta sprawę, bo ona była bardzo bolesna i bulwersująca i to zgasło. Szybkim działaniem. Jakiś podobno wariat zastrzelił trzy osoby. to Podobno jakiś tam manifest napisał i on był przeciwnikiem sprowadzania imigrantów i zastrzelił trójkę Kurdów. No i nastały. Teraz, w czasie świąt, rozegrały się dantejskie sceny w Paryżu walk licznych, mniejszości kurdyjskiej walczącej z siłami policji i z Turkami na tym tle. I sprawa marokańskich tamtych rozgrywek piłkarskich znikła całkowicie, jest przy, przez to przyćmiona. Także wiesz, tutaj kolorowi rządzą, tak by się wydawało. No ale jak się spojrzy na sekwencję wydarzeń... I na zaplecze tych wszystkich dziwnych spraw, no to ewidentnie widać, że ktoś tym steruje, a przynajmniej stara się to zaprząc do realizacji celów politycznych. Akurat we Francji, bo tam jest bardzo dużo tych mniejszości kolorowych na ulicach, kilkadziesiąt grubych procent. A jeżeli chodzi o animozję Kurdów i Turków, no to oczywiście to przenosi przez granicę do Niemiec, bo tam jest wielka diaspora turecka, ale też ileś tam procent Kurdów. I te sprawy Erdołana, które się teraz rozgrywają na Bliskim Wschodzie, oczywiście mają przełożenie na ulicę Paryża i Berlina. Więc ja nie chcę tutaj zgadywać, co się dalej wydarzy. Ale ofensywa Erdogana zaplanowana w Syrii będzie miała, i to widać już na podstawie tych wydarzeń, przełożenie na walki uliczne w miastach europejskich. No i to jest kolejny jakby wektor niebezpieczeństwa, bo tych ludzi są tysiące, setki tysięcy. W Polsce mamy no, ten przywilej, że no, te rozgrywki bliskowschodnie nas nie dotyczą wprost, mamy własny problem z mniejszością ukraińską, prawda? No, w kwestiach przestępczości, wy, wy, wypadków drogowych i tego typu historii bardzo się pogorszyły statystyki i to wiadomo mówią nie tylko policjanci, ale też zwykli uczestnicy ruchu, którzy widzą jak duży jest y, udział samochodów właśnie z rejestracjami ukraińskimi w wymuszeniach pierwszeństwa w takich nieprzewidywalnych zagrywkach na skrzyżowaniach trzeba bardzo naprawdę uważać nie rozmawiać przez telefon nie pisać SMS-ów czy tego typu historii, bo jeżeli z przeciwnej strony jadą ludzie, którzy mają troszkę azjatyckie podejście do ruchu drogowego no to bywa to groźne ja w tym sezonie miałem cztery takie sprawy e, z Ukraińcami, znaczy ewidentnie to jest załoga e, z, tych pojazdów była ukraińskojęzyczna. W jednym wypadku mieli rejestrację podwarszawskie, ale to nie zmienia faktu, że czterech pacjentów w środku to byli rodowici Ukraińcy, bo przecież potrafi to odróżnić, tak? Rozmawiając z nimi. E, cztery takie przypadki, prekolizyjne na szczęście czyli sytuacja niebezpieczna, która nie, nie doprowadziła do kolizji. I jeden wypadek z pacjentką podwarszawską, rodowitą warszawianką, która mnie potrąciła. Więc wiesz, no statystyka by wykazywała, że bardzo wiele sytuacji niebezpiecznej tworzą Ukraińcy, ale jeżeli chodzi o, o, wiesz, o, o, o sytuacje, już tak powiem, już podbramkowe, no to to, to nasi jeźdźcy nadal tutaj dominują. Dominują, tak. Nie, no, ja, ja broń Boże nie chcę się wypowiadać, że, że to jest wy, wy, mój przypadek obserwacji jest je, obowiązujący. Miarodajny, bo, tak? No, wiesz, nie jest miarodajny, bo, bo jestem, no ta próbka jest zbyt ograniczona, no ale pewne trendy tak. można tu zaobserwować, bo jeszcze kilka lat temu, cztery na przykład lata wstecz, no to Ukraińcy jako uczestnicy ruchu drogowego byli całkowicie marginalni. Tak, niezauważalni po prostu. No obecnie, jeżeli chodzi o zagrożenie, są dominujący. No i to jest pewną wskazówką dla uczestników ruchu drogowego. Pozdrawiamy naszych kolegów i słuchaczy, którzy właśnie przeżyli tego typu gechenne. Ja to już miałem kilkanaście lat temu, takich pierwszych. Przeżyłem taką kolizję. Dostałem nawet flaszkę prosto zelwowa. Lwowa. Z okazji tego, bo człowiek, który jechał tym pojazdem, który mnie uszkodził, po prostu nie miał ubezpieczenia. Nie, jest... doszło, doszło do wgniecenia błotnika i tego my, To zimą było, tak teraz, nie? Śnieg był na ulicach i ten. I on we mnie wjechał, no ale co, co tu się dzieje? No. Przepraszam pan, de, damy, daj, daj Wodku, dawaj Wania i tego. I dał mi tę flaszkę. Mówi, przepraszam, pan, tu nie wzywa policja, bo budżet problem. No. no i wiesz, ja się nad tym specjalnie rozwodziłem, wiesz, to co zakończyłem po, po przyjacielsku, było mi przykro tych smutno i przykro, że wiesz ci ludzie ewidentnie jadący do roboty, wiesz, na, na czarno, żeby zarobić parę groszy. I byli niewyspani i tego i rozkojarzeni, i doszło do jakiejś tam kolizji na drodze, ale wiesz, ja już to wszystko prześwitczyłem, ale gdzieś ta relacja się kończy, no bo jak oni cię zaczynają obrabowywać na ulicach i, i niszczyć Twój samochód, no bo co chwilę do czegoś dochodzi, no to rozumiesz sam, że zmęczenie narodu, to się obserwuje już, ja nie, tutaj nie mówię o swoich doświadczeniach, tylko relacjonuje, co mówią ludzie no już przekroczyło miarkę krytyczną. Ludzie są generalnie tym zmęczeni. My tutaj w temacie właśnie polsko-ukraińskim obserwujemy ostatnio zmiany w ustawodawstwie, które mają bardzo brzydkie perspektywy. Po pierwsze abolicja dla najemników służących w obcych siłach zbrojnych na obcych frontach i tematy poboru wojskowego, które to razem rzeczy yy, no, źle wróżą przede wszystkim. Yy, plus jeszcze cmentarze w stylu amerykańskim. No to już mamy trio eleganckie. No sam rozumiesz, co to oznacza, prawda? Prze przeczuwasz, skąd się to wzięło i dokąd prowadzi. Tak. Mamy przede wszystkim ta abolicja, czyli uregulowanie stanu prawnego osób, które biorą udział w walkach, czy też pod własnym imieniem i nazwiskiem, czy też w postaci jakiejś tam formacji nieformalnej, ale umocowanej jakoś państwowo, ale bez emblematów, bez bez tych wszystkich naszywek, że tak powiem. Niektórzy biorą udział w obcych mundurach. My o tym mówiliśmy, o ile się nie mylę, w maju. To wtedy wydawało się absolutnie dziwne, śmieszne, absurdalne. No ale poczekaliśmy parę miesięcy i sprawa wyszła na jaw. Chociażby w postaci tej ustawy, bo przecież nie pisze się takiej ustawy, która działa na szkodę kraju. Tak, bo ani no i ma... na użytek krasnoludków, tak? Tak, ani na użytek krasnoludków. W związku z powyższym y, sytuacja jest już statystycznie y, dotycząca sporej grupy ludzi. No kilkadziesiąt to takie... tysięcy osób. Tak, tak. Y, no a te cmentarze też y, widać, że znajdują y, klientele. Amerykanie zajmują się ich y, tutaj zapełnianiem y, i całym tym transportem. No smutno to troszkę wygląda, bo widać, że też nasz kraj traci zupełnie na pozycji, miał pozycję niezbyt wysoką, ale teraz ma znacząco niższą, czy też w postaci takich tranzytowych wycieczek zielonego przywódcy tutaj z zagranicy, który sobie jeździ jak chce pomimo polskich służb granicznych przewożony przez Amerykanów gdzie tam mu pasuje. No, jaka jest aktualnie ranga naszego państwa, no to bym powiedział, że to już są niziny w tym momencie. Jak twoim zdaniem wygląda sytuacja arytmetyczna? Ilu naszych chłopaków tam działa? Teraz? No 1200 do 1500 to były okolice yy, letnie. Także teraz może być 10 razy tyle. Powiem Ci, że z moich szacunków, takich, które, które ja wykonuję pobieżnie tam z tych różnych źródeł, informacji z białych, nie mam żadnych poufnych informacji to ja mogę to wyszacować i sprawdziłem swoją skuteczność w porównywaniu, analizowaniu różnych tam sprzecznych informacji, na przykład z, z trzech źródeł na wschodzie, no i wyszło mi kilka miesięcy temu ta liczba ofiar, którą van der Leyen niedawno tam jej się wymknęło, tak? Pamiętasz to, bo ja to powiedziałem raz, tak, tak. razy, że tego typu co najmniej tyle tam wyszło z tych rachunków, czyli porównawczej analizy różnych źródeł. No i to okazało się to trafione. Ja nie mam dostępu do tych statystyk, tak? Ale jak się różne źródła weryfikuje tak? i popraw, robi poprawkę na cel ich, że tak powiem, dezinformacji i propagandy, to może od do tego dojść, mając jakieś tam niewielkie doświadczenie. No i podobnie teraz, ja różne tam źródła oficjalne, na przykład z Warszawy, obserwując i chociażby to, co Ruscy tam publikują, to powiem Ci, że ku mojemu smutkowi i przerażeniu oceniam liczbę aktywnych ludzi od nas, tutaj zawerbowanych półoficjalnie oficjalnie na grube kilkadziesiąt tysięcy. Nie kilkanaście. Nie kilkanaście. Kilkanaście tysięcy to było lat, latem tego roku, lipiec, sierpień. To było kilkanaście, około 15 tysięcy. Obecnie to jest co najmniej 30, jeżeli nie 50 tysięcy. To są ogromne liczby. Tak, i stąd się wzięło teraz ta reakcja alergiczna, zamówienie na te ustawy, o których ty, te, te trzy inicjatywy, o których wspomniałeś, one są niezbędne, no bo ewidentnym efektem tego działania będą masowe transporty GRUS-400, czy jak to Rosjanie to nazywają. Tak, tak, to jest takie. Rozumiesz, port. że tego się nie da obejść, bo prawo międzynarodowe jest tutaj sztywne. No, to po prostu się pojawi. To oczywiście będzie okryte zasłoną tajemnicy, tam specjalne firmy to obsługują i tak dalej. Ale te liczby po prostu są nieubłagane, one się pojawią. Ja pamiętam... Y taki szczegół liczbowy, kiedy ta informacja o tych cmentarzach na wzór amerykański się przewinęła przez, przez stacje radiowe, że powstanie kilka, bo to tak luźno całkiem mówili między błahymi, między błahymi informacjami, powstanie kilka takich placówek, każda na około 1200 miejsc. No, to tak, można sobie tak. wyobrazić. Jak mówimy o kilku, a kilka się kończy na kilkunastu. Yy, ile to rzeczywiście jest yy, zgonów? No, mówimy o kilkunastu tysiącach. No tak. I, to, I to jest dopiero pierwszy etap. To, to jest rozgrzewka. I <śmiech> Patrzysz na to z perspektywy, tak powiem, lokalnego podwórka, no i po prostu doznajesz no, takiej moralnej rozterki i oburzenia. No jak to? Przecież nikt o tym nie mówi, tak? No ale uspokajasz się po, za chwilę, no bo przecież wiesz, że po drugiej stronie jest dwa rzędy wielkości więcej. No tak. Tyle tylko, że wa warto zaznaczyć, że to jest y, działanie świadome, dobrowolne. Y, to jest kwestia finansowa, bo wątpię, czy, czy są tam pewnego rodzaju działania przymusowe. Raczej nie. nie. Myślę, że Absolutnie. na tym etapie nie może takich być, bo to była zbyt wielka chryja. To by na pewno zresztą wyszło, natomiast kwestie odpowiednich tutaj pieniędzy, które są atrakcyjne dla młodych wojaków, mogą grać rolę. Tym bardziej, że ostatnio mieliśmy kilkanaście miesięcy blokady wszelkich awansów dla osób, które nie przyjęły preparatów i widać było tą dyskryminację bardzo dużą. Teraz sprawy się poluzowały, co więcej przyszła taka oferta, która dla wielu ludzi jest jednak wartą do rozważenia pomijam tutaj kwestie etyczne, ale kwestie finansowe kwestie zabezpieczenia rodzin pomimo olbrzymiego ryzyka, a ryzyko na froncie tego typu jest no powiedziałbym, że znacznie wyższe niż, niż gdzieś tam w Afryce czy na Bliskim Wschodzie bo to mamy jednak front typu azjatyckiego troszkę z, z takim też y, właśnie klimatem y, okrutników różnego typu, bo tradycje tam są dosyć, y, dosyć ostre w tej dziedzinie. Y, poza tym jeszcze y, psy wojny, bo o najemnikach y, tak y, przywyknięto mówić, y, nie posiadają ochrony konwencji genewskiej. Dodatkowe ryzyko jest takie, że mogą zostać zlikwidowani bezpośrednio po pojmaniu i praktycznie nikt się o nich nie upomina, bo przecież rodzina się nie, nie będzie upominać. Żadne instytucje państwowe, wiadomo, nie odezwą się, bo dla nich te osoby nie istnieją. Także to jest sytuacja bardzo niekomfortowa i moim zdaniem Polska źle wyjdzie w długim okresie czasu na tym, bo to nie jest obóz szkoleniowy, to nie jest Afganistan i misja stabilizacyjna taka czy inna, tylko to jest prawdziwa wojna ze wszystkimi tego okropnościami. No ja ci powiem tylko tyle, że pozostaje nam bierny opór i odradzanie uczestnictwa w tym procederze. Po prostu. Nie możemy się na to zgodzić. Nie możemy się na to zgodzić, no, Bo jeżeli to nie jest jawne, otwarte, no to jest zwyczajne przestępstwo. Mimo tego, że ktoś teraz na chybcika tuż przed Wigilią stara się przeforsować ustawę, która zmienia wszystkie konwencje, które Polska wcześniej uroczyście podpisała, tak? I stara się zmienić ustawy, które Polska respektuje od, od dziesięcioleci. Nagle, na kolanie, bez żadnego usadnienia merytorycznego. Kto ci to mówi? To jest jakiś pożar w burdelu. Oni robią jakieś cuda tutaj. No Powinniśmy się to... włączyć wszystkie syreny alarmowe i cisza nic się nie dzieje. To pozostaje tylko obywatelskie nieposłuszeństwo, zwyczajnie. Na to się nie zgadzam. Mój syn tam nie pójdzie. No po prostu nie. No właśnie tu jest dylemat rodziców, którzy mają e, dzieci w wieku poborowym, bo to dotyczy nie tylko chłopaków, ale także dziewczyn, które mają zawody medyczne, które mają e, związek e, z rehabilitacją, z opieką medyczną i tak dalej. Więc to jest cała spora grupa młodzieży, która miałaby realizować czyjeś morskie interesy, bo przecież nie nasze krajowe, bo to wszystko idzie na naszą szkodę i na nasz koszt. I jakiekolwiek tutaj działania polityczne nie tłumaczą niczego i żadnych tego typu planów. Także ja tu z pewną trwogą spoglądam w przyszłość, bo ten nasz pozorny, świąteczny spokój, no to niestety jest krótki przerywnik wśród tych wszystkich militarnych zabaw i to, co szykowane jest dalej, bo jeżeli takie olbrzymie miliardy ładuje się w tę wojnę, to nie po to, żeby je wszystkie stracić, tylko żeby uzyskać konkretne cele polityczne, czy mocarstwowe bo tu mówimy o Ameryce, która ma konkretne interesy w tym regionie i która chce przez to uzyskać konkretne cele polityczne no to powiem Ci co, co nas czeka niestety tchórze panujący w Warszawie zrobią to co zawsze czyli w imię tak zwanej w cudzysłowie obrony ojczyzny wyślą nas jak zwykle na rzeź i tyle, a sami przeleją sobie kolejne dziesiątki milionów i setki miliardów na konta partyjne i, i konta osobiste gdzieś tam na Kajmanach i będą zadowoleni. Tak to się odbędzie. I będzie przymus. Mówisz, że to na razie to jest, ten, to jest dobrowolne i ten to się zmieni w tym roku. Będzie przymus z powodu zagrożenia ojczyzny. I to nas czeka. I musisz się na to przygotować, bo to, to zagrożenie będzie realne, będzie wiarygodne. Satrapa panujący na Kremlu nie żartuje, bo on sam walczy obecnie o przetrwanie. No tak, tam, jest, tam jest dosyć ostra jazda ze względu na mm, y nazwijmy to słabe wyniki wojenne, bo twardogłowi generałowie zdecydowanie nie popierają tego typu prowadzenia wojny. Uważają, że straty są zbyt duże, że postęp jest niezadowalający i że wizerunek Rosji jest zbyt słaby wobec tak przewlekającego się konfliktu. W związku z tym tam różnych szalonych pomysłów nie brakuje, a żeby skończyć to tak czy inaczej. Oczywiście w niby w małym zakresie, ale ten mały zakres, krok po kroczku, zbliża się do poważnej konfrontacji, jeżeli zostałyby użyte takie właśnie środki. No oczekuj w nadchodzących tygodniach, już nie miesiącach, tygodniach, jakiejś przerażającej prowokacji która przyspieszy działania. Ona się może odbyć z jednej albo z drugiej strony. Jeżeli chodzi o stronę zachodnią, to było już co najmniej kilkanaście prób szybkiego zaognienia i przyspieszenia działań. One zostały w ten albo w inny sposób uśmierzone głównie dlatego, że infiltracja wywiadowcza jest zbyt głęboka, aby to się powiodło. To te te wszystkie plany zostały wcześniej opublikowane, wszyscy o tym wiedzieli, więc wiarygodność takiej prowokacji była zerowa. Ale no wiesz, no może być prowokacja z drugiej strony i ona się chyba zbliża. Dlaczego? No bo taki miękki rządziciel na, na Kremlu no nie pasuje do żadnej układanki. Taki, który chciałby rozmawiać ze swoimi wrogami. W sumie, ja nie jestem jego wielbicielem, ani przyjacielem, ale za nim stoją ludzie, którzy chcą szybkiego sukcesu i szybkiego rozwiązania tej zagadki. Chcą mieć... Proszę Pana, my jesteśmy największym mocarstwem, mamy największy arsenał nuklearny. Dlaczego przez cały rok... Nie ma rozstrzygnięcia tego lokalnego konfliktu z jakimiś brudasami w naszym otoczeniu. Rozumiesz? Ja nie relacjonuję swojego poglądu tylko nastroju, który tam panuje. Oni takim językiem tam mówią. Co to jest? My tutaj trzęsiliśmy tym regionem Europy przez 70 lat i teraz nie potrafimy wystrząć jednej rakiety? No właśnie i to, to niestety przebija się. Ostatnio z takim, że tak powiem, przesłaniem, chyba nie wiem czy wczoraj, czy dzisiaj, wystąpił Miedwiediew, mówiąc, wchodząc w skórę Nostradamusa, jakie widzi trendy w roku 2023. No to tam szereg zupełnie szalonych pomysłów, niemniej jednak w obecnych okolicznościach Wiele z tych rzeczy ma realne prawdopodobieństwo zaistnieć. Przykładowo rozbiór Ukrainy, bo wątpię, że się Rosja będzie chciała tutaj nagle pozbierać, posprzątać po sobie, odbudować wszystko i wynieść za poprzednią zajętą granicę. Wątpliwa sprawa. Pośród tych nowych zjawisk wkroczenie tutaj polskiej strony na Ukrainę Zachodnią w celu właśnie zabezpieczenia misji stabilizacyjnej czy jakichś tam innych działań. No szereg tego typu historii. Weźmy pod uwagę, że ten stan, który teraz jest, jest stanem relatywnie stabilnym. Wojna się wlecze, ludzie umierają, wszyscy pioczą, ale jakby są przyzwyczajeni. Amerykanie posyłają pieniądze. Ukraińcy to wszystko szmuglują, trochę kupią tej broni, czy trochę jej tam zużyją. Resztę to się rozparceluje na Afrykę, Syrię, Bliski Wschód, konta w Szwajcarii, gdzieś tam w różnych... Żyją z tego nie jedni ludzie, tylko całe sztaby różnych malwersantów politycznych i wojskowych. Rosjanie ten, porządkują swoje magazyny, wywalają wszystkie złomy. W międzyczasie szkolą 300 już chyba tysięcy żołnierza nowego, który wcześniej czy później uzyska gotowość bojową świeżą, bo to nie są przecież praktykanci, tylko to są goście po zasadniczej służbie wojskowej po udziale też w różnych kampaniach w właśnie w azjatyckich krajach, a tam tych konfliktów nie brakowało, gdzie Rosjanie byli wojskowo obecni. W związku z tym wcześniej czy później tą armię puszczą na Ukrainę, żeby tam najzwyczajniej przewalcować te wszystkie rosyjskie interesy na ich stronę. Tak i to nas czeka. Czyli, że w tym roku to rozstrzygnięcie, zobaczymy, ono będzie zasadnicze w tę albo w inną stronę. Z naszym niechętnym udziałem, bo już tam jesteśmy, więc... Będziemy w tym brali udział chcąc, nie chcąc. W właśnie widać to po tej obowiązującej narracji, bo tutaj prawda nie ma żadnego znaczenia ani stan faktyczny. Liczy się narracja politycznie narzucona, która ma być przygotowaniem opinii publicznej do określonych działań przyszłych i do przyszłych stanów. Także tutaj nikt się nie zastanawia nad y, y, rzeczywistym y, stanem, nad y, rzeczywistymi przyczynami tego i jakie rzeczywiście tutaj interesy y, decydują. Kto pociąga za sznurki, to nie jest ważne. Y, ci ludzie, którzy się posługują wy, wyłącznie mediami głównego nurtu mają kompletnie inny obraz y, y, y, świata i nie sposób im niczego wytłumaczyć. Natomiast yy, przykładowo nasi tutaj słuchacze, no to mają dostarczane te informacje yy, na bieżąco. Ja bym chciał, żeby prawie wszystko nam się nie sprawdziło, oprócz tych pozytywnych rzeczy, ale niestety tak to jest, że to co powiedzmy tam yy, prognozujemy, że się zdarzy za dwa, trzy miesiące, to się zdarza za cztery, pięć miesięcy, ale to nie jest yy, ten stan, żeby się miało nie zdarzyć. To się niestety zdarza. I niestety też ubolewam nad tym, że te prognozy, które tutaj odczytujemy z tych trendów, z tych informacji połowicznych czy wysupłanych między zdaniami z różnych źródeł, no że to po prostu niestety idzie jak po sznurku do tego z góry upatrzonego celu. Rosja walczy ze Stanami Zjednoczonymi, z całym NATO, na terytorium Ukrainy przy pomocy Ukraińców i najemników, którzy tam są obecni. To z wielu przecież krajów, bo przecież są wywiady z osobami, z, czy to z Wielkiej Brytanii, czy to z Polski, czy, czy jeszcze z jakichś innych. Nawet na takich śmiesznych pudelkach, czy innych portalach towarzyskich. Po to tylko, żeby ta wiedza była szeroko rozpowszechniona, żeby ludzie byli przyzwyczajeni do tego, że tak, tam są żołnierze, oni tam walczą za wolność naszą i waszą i tak dalej. Nikt nie wnika w prawdziwe przyczyny tego wszystkiego, że realizacja pozycji hegemona wymaga poświęcania całych prowincji, krajów, narodów, społeczeństw, ich gospodarek, a co by tutaj nie dorzucić całej Europy, razem z kryzysem gazowym, energetycznym, węglowym czy jakimkolwiek innym, po to, żeby Europa przestała w ogóle się liczyć, szczególnie przy takiej strukturze demograficznej, jak jest teraz starzejąca się Europa, która nie jest w stanie konkurować z, z Dalekim Wschodem, przynajmniej na tym zapleczu energetycznym, które teraz funkcjonuje, bo jesteśmy naprawdę tutaj na dechach, także Stany Zjednoczone nie zawahają się, ażeby poświęcić możliwie dużo z otoczenia swego, tak, ażeby ich pozycja była możliwie nienaruszona, co przecież wiadomo nie uda się. No ale to dopiero w dłuższym terminie. No bo... Tylko pytanie właśnie, ten dłuższy termin, czy to nie będzie przypadkiem już około jednego roku, bo nie. biorąc pod uwagę trendy, Nie. te wyborcze tam i tych kłopotów między republikanami i Nie. demokratami. To jest około pięciu lat. To jest zbyt dużo, żeby się przewróciło w jednym, jeden sezon. Natomiast jeżeli mówimy o Europie, no to jest zamek na piasku, którego fundamenty są podmyte. Tutaj jeden sezon zimowy może wystarczyć. O surowce i ten, to, to, to wiesz, jeden sezon zimowy, jeden sezon polityczny i wszystko jest zupełnie inaczej. Europa jest słomianym tygrysem. To, to wszystko można spalić w kilka miesięcy. Wystarczy no i... jedna wielka wojenka, wielka. No to, to no nie będzie żadna wielka. To, to, te, te, te sprawy na Ukrainie, to nie jest żadna wielka wojna. To jest taki lokalny konflikt jak w Mogadiszu. I już. I nie ma Europy. Te wszystkie europejskie konstrukty, te wszystkie Unii i tak dalej po prostu się rozpadają w szwach. No Dzisiaj y, czytałem wypowiedź y, niemieckiego y, posła z Bundestagu, który mówił, jeżeli Berlin nie poradzi sobie z kryzysem energetycznym, to Niemcy zbankrutują. Najzwyczajniej. Ale przecież oni już wydali ponad 2 biliony euro na to, żeby utrzymać poziom, że tak powiem, produkcji i, i konsumpcji w tym roku. 2 tysiące miliardów poszło w komin z powodu tych tarcz anty, różnych tam antykryzysowych wspomagania gospodarczego, z powodu galopujących cen energii. No to się nie może utrzymać. Już pomijam kwestię konkurencji globalnej, ale żeby jakoś tą gospodarkę tutaj toczyć do przodu, na pewno będą braki towarowe i surowcowe. Energii nie staczy dla wszystkich. Kwestie tutaj już programów rządowych, edukacyjnych, które mówią przykładowo w krajach skandynawskich, jakie wyposażenie domu należy mieć w przypadku braku prądu, że przynajmniej jedno pomieszczenie musi mieć możliwość zachowania temperatury wygodnej do życia, czyli powiedzmy gdzieś 15, chociaż stopni. Światło, latarki, zabezpieczenie żywności, wody i tak dalej. To jest niewyobrażalne w stosunku do lat ubiegłych. W krajach, gdzie był szczyt luksusów i zamożności na skalę światową, a żeby tego typu historie teraz były na porządku dziennym, no to widać, że jednak ten przewrót cywilizacyjny następuje w gwałtownym tempie i to wszystko rozgrywa się na naszych oczach. No ale ja Ci podam skrót myślowy, jak należy na to spojrzeć strategicznie z górnego piętra. Zobacz. Masz technikę, masz patenty, masz cały przemysł, fabryki, wyszkoloną kadrę, która to wszystko produkuje i tak dalej. Masz przewagę konkurencyjną, rynki zbytu, kontrakty, wielkie firmy znane na rynku międzynarodowym i masz jedną słabość. Ta słabość polega na tym, że Twoja przewaga konkurencyjna zbudowana jest po pierwsze na eksporcie, po drugie na tanich surowcach energetycznych. Potrzebujesz Procesu mieć zaopatr dodatkowo. zaopatrzenie w energię. Wystarczy odciąć te, te tanie surowce energetyczne i szlak trafia w Twoją przewagę konkurencyjną, Twoje wszystkie przewagi eksportowe, Twój cały rynek zbytu, Twoich kontrahentów. Wszystko szlak trafia jeżeli energia staje się dziesięciokrotnie droższa, a właśnie się stała z powodu samorzutnie na własne życzenie nałożonego embarga. Kilowatogodzina energii importowanej z Azji, z Syberii, Zamiast kosztować 5 groszy, kosztuje 50 groszy. Kilowatogosz na prądu, zamiast kosztować 15 groszy, ja mówię na aktualnych cenach, przeliczeniu na bieżące złotówki. One niebawem i tak to wszystko się w inflacji zmieni, ale mówię o bieżących wartościach. 15 groszy kosztuje złoty 50 zł na giełdzie towarowej. No to jak ta gospodarka może się kręcić? No. To jest niemożliwe. Szlak trafił, wszystkie przewagi, cały plan szlak trafił i 300 miliardów czy 500 miliardów nadwyżki w eksporcie znikły. Roczne, roczna nadwyżka eksportu niemieckiego, tego jest rzędu, między 300 a 500 miliardów euro. To trzymało całą Unię Europejską i dzięki temu można było rokrocznie pompować do krajów, tego obrzeża typu Grecja, Hiszpania, Portugalia, 200 miliardów euro na rachunkach tych wewnętrznych, tego Europejskiego Banku Centralnego. Tak? Ale to się właśnie skończyło. Weszliśmy w, nowo, w nową epokę. Nie mamy nadwyżek, Do, Dolce Vita się skończyło, Eldorado nie istnieje, nie mamy nadwyżki, mamy... Niedobór, mamy deficyt, musimy nasze zasoby z lat uprzednich, które poprzednio zostały zaprzęgnięte jako pożyczki dla krajów tych ościennych z peryferii euro, na gwałt teraz przywoływać do centrali, bo podobno mamy ilość bilionów oszczędności w funduszach emerytalnych, a teraz się okaże, że 10 czy ileś tam bilionów euro w tych funduszach emerytalnych to jest, to po prostu nie istnieje, bo zostało dawno wydane. Rozumiesz, o czym ja mówię? To jest, to jest tajemnica Policzynela w tym momencie, natomiast y, zwykle ludzie o tym y, nie myślą i nie biorą pod uwagę, że w pewnym momencie, jeżeli któraś z dużych instytucji y, międzynarodowych finansowych powie sprawdzam, no to zaczyna się kłopot. Albo z obligacjami, które nie znajdą nabywców po kolejnych podwyższanych stopach procentowych zwrotu dla tych inwestycji y, obligacyjnych, no to wtedy zaczyna się łańcuszek szczęścia, wszystko się wali praktycznie z dnia na dzień, a byliśmy już blisko tego roku takich wydarzeń, to zostało zażegnane. No, kiedy się pojawi kolejne zagrożenie tego typu? Myślę, że może to być pierwszy kwartał, zresztą wielu analityków międzynarodowej klasy chociażby głównie Armstrong, wspominają o tym pierwszym kwartale, że nastąpi jakieś prześlenie, bo zbyt wiele sprężyn jest już przeciągniętych. Jeżeli weźmiesz pod uwagę te przepływy, przepływy dużych funduszy oszczędnościowych, tak? weźmiesz pod uwagę, że Japończycy, którzy mają na per capita największe oszczędności, emerytalne. I mają de facto najbardziej starzejące się społeczeństwo i najstarszą gospodarkę przemysłową, jeżeli spojrzymy na to w tych kategoriach demografii. No to właśnie wystąpił u nich kryzys. Tak? Walutowy. W grudniu, na początku. W listopadzie mieliśmy kryzys z tego samego powodu, strajku funduszy emerytalnych w Londynie. W grudniu Kryzys na największym rynku oszczędnościowym świata, w Jenie, w Tokio. Tak? No i teraz y, y, Kuroda musiał podnieść de facto stopy procentowe. Został do tego zmuszony. Znaczy Nie podniósł stóp, ale rozszerzył widełki ruchu tych obligacji o, o 100%. Tak? Czyli de facto podniósł stopy procentowe, nie mówiąc o tym, że podnosi stopy. Bo podobno nie zmienił swojego stanowiska, jeżeli chodzi o stopy procentowe. To ale, prawie jak dla Piński, prawie. Ale, ale rozumiesz, o co chodzi? No po prostu na rynku wzrosły odsetki, tak? Od tego długu. No co to znaczy? No to jest kolejna przesłanka mówiąca o nadciągującym tsunami kilkudziesięciu bilionów, dolarów, euro, franków szwajcarskich, obligacji państwowych, skarbowych, które są zaprzęgnięte w tych funduszach emerytalnych, a de facto są niewypłacalne. Odsetki za to rosną, czyli wartość tych obligacji spada. No ileś tam procent tych oszczędności po prostu znika z dnia na dzień. I to, to, to nas czeka i w tej kolejce emerytów są w, w pierwszej piątce Niemcy, które właśnie na podstawie tych zaoszczędzonych pieniędzy w funduszach emerytalnych przecież całe peryferie euro przez e, kilkanaście ostatnich lat. To jest kwota rzędu kilkunastu bilionów euro. No, myśmy śledzili to przed paru laty jak to wyglądało. Ten kryzys um, jakoś został załamany. Ja pamiętam zażegnany, znaczy się pamiętam takie powiedzenie Mario Dragiego, który był szefem banku znaczącego, chyba ECB był, był wtedy, Europejskiego Banku Centralnego I, i takie przysłowie on zawsze używał. Jeżeli jest źle, musisz kłamać. Tak jest. A potem powiedział: Stan finansów włoskich, bodajże wtedy. Tak. I powiedział: no, ale... Teraz, i będąc na, na, na początku tej swojej kariery w Europejskim Banku Centralnym, powiedział: We will do whatever it takes. Czyli wszystko, co jest potrzebne. Wydamy każde pieniądze. Ale te każde pieniądze jednak mają swoją granicę, no bo wiesz, jak pomnożymy przez 10, no to w końcu się nie mieści na ekranie. Mówi I małżeń. nawet z krzywą Super Mario, jaką zyskał po tych wypowiedziach, no nie poradzą sobie finansiści europejscy, no bo to po prostu walnie w pewnym momencie, natomiast banki niemieckie są bardzo powiązane z bankami włoskimi i również z peryferiami. Głównie Deutsche Bank jest takim naj jakby powiedzieć najmniej żywym trupem. No ale my tu przecież mówimy o, o zapaści globalnej. To nie chodzi tylko o wiesz, o Francję, o Niemcy, e, o Włochy. Nie chodzi o Hiszpanię, nie chodzi o Stany Zjednoczone, nie chodzi o Japonię, chodzi o cały świat. My wszyscy sto, płyniemy na wspólnej łodzi, jak coś dużego się teraz przekręci, no to będzie guttenacht. No, zwolennicy survivalu będą mieli zabawę z całą pewnością, ponieważ trudności nam tu nie zabraknie i tych różnych figur ekonomicznych i organizacyjnych będziemy musieli się nauczyć od nowa z gospodarek powojennych, przedwojennych, i, I takich międzywojennych, że tak powiem. Ale podam Ci prostą statystykę dotyczącą obligacji. To łatwo sprawdzić. Jeżeli obligacje długoterminowe, dziesięciolatki tam i dłuższe, ich oprocentowanie, czyli te stopy procentowe wzrosną na przykład z 1,5% do 4, no to Utrata kapitału na tych obligacjach, jeżeli przeliczymy do ich momentu zapadalności, czyli tym za, 20, za 10, 20, 30 lat, kiedy one będą musiały być wykupione, tak? to utrata kapitału przy tej zmianie oprocentowania jest równoważna od 30 do 50 i więcej procent. Czyli że teraz przy podnoszeniu stóp procentowych te obligacje, które są na bilansach dużych banków funduszy oszczędnościowych, emerytalnych, twoich i moich, wszystkich, bo to się przez wszystko toczy w pewnym obiegu. Tak? Jeżeli, jeżeli podnosimy te stopy procentowe od zera do jednego procenta, to no nie ma problemu, półtora, no jest ok, dwa i pół, kurde, cztery procent Stanach Zjednoczonych, cztery no to straciliśmy na tych obligacjach długoterminowych już 30% kapitału. To kiedy będziemy musieli zgłaszać upadłość? Bo my mamy w tym funduszu 40 bilionów dolarów. 40 tysięcy miliardów. Duże fundusze emerytalne tyle mają. Na przykład Japończycy. Ja mówię o tych wspomnianych objawach, tak że tam był strajk, był w Londynie, był w Tokio, coś się stało. Co to znaczy? To znaczy, że oni po prostu już odczuwają wstępne lęki przed tym, że jak utracą 30% kapitału, no to po prostu już ich nie ma. No po prostu stracili cały kapitał, który mieli. <grym> Bo to wszystko inne jest pożyczone. Rozumiesz? Nie ma funduszu emerytalnego dla 30 milionów Japończyków. Właśnie splajtował. Co to znaczy? No to oni nie mają emerytur, tak? To znaczy, że będą żyli. No, nie wiemy za co, zdechną z głodu? No, bo no to jest właśnie to, że po pierwszym miesiącu nikt już nie ma żadnych świadczeń. To jest, to jest w obecnym kształcie społecznym w ogóle niewyobrażalne. No. Już zapomnieliśmy, bo to tego typu historie to były 90 lat temu, tak? Między pierwszą a drugą wojną światową. E, tego typu krachy. Krach lat dwudziestych. Ale rozumiesz, o czym mówimy tutaj? No, to, to, to, to jest abstrakcja, to jest kosmos po prostu. No stany świadomości. Nie tak? mamy pańskiej emerytury, no. nie ma do funduszy zniknął. I to jest właśnie sprawa, że to praktycznie jest y, niewyobrażalne i y, myślę, że większość tych rządzicieli w ogóle nie bierze tego na poważnie, że to się może wydarzyć. Nie, że to słuchaj, jak jest... się stanie. Nie mylisz się, goście średniego szczebla tego nie ogarniają umysłowo, bo im się te zeranie mieszczą w głowie. No jak to? Zaraz. Co to jest bilion? W Europie to jest tysiąc miliardów, tak? Tak. Aha. To jest europejskie ujęcie. Zaraz, chwileczkę. To ile to jest miliard? Eee, to jest tysiąc milionów, tak? Aha. Czyli bilion to jest milion milionów. Jak? No. Czyli jak mamy milion emerytów, i każdy pan milionie na rachunku, to już tego nie ma, tak? Bilion poszedł, a to jest kilkadziesiąt bilionów. Czyli co, kilkadziesiąt milionów emerytów, każdy ma milion na rachunku i nagle znikło, tak? Aha. To, ja to znaczy co, Europy nie ma? No, no nie ma. Ile jest w Europie mieszkańców? 300 milionów? 500 milionów? 500 w sumie, gdzieś. No i z tego załóżmy emerytów jest, no ilu? No, będzie, myślę, że e, jedna trzecia co najmniej. No i każdy ma załóżmy, 200 milionów, powiedzmy, że jest dużo tych emerytalnych. No, 200, nie A będzie tak? I każdy ma 100 milionów na, przepraszam, 100 tysięcy oszczędności emerytalnych. Powinno im wystarczy na te kilka lat przeżycia, tak? No to pomnóżmy. 200 milionów razy 100 tysięcy. Ile to jest? 200 milionów razy 100 tysięcy. Wcześniej dzień świąt takiej liczby... Duża kasa to jest. 200 milionów razy tysięcy to jest 200 bilionów tysięcy. Ile tam było tysięcy? Kosmiczne liczby. 200, czyli że mamy 200 bilionów na rachunkach emerytalnych, tak? Europejczyków. I nagle znikło kilkadziesiąt bilionów, tak? No, rozumiesz? To który pierwszy umrze? Któremu pierwszemu nie wypłacimy emerytury? A Japończycy są jeszcze starsi i mają większe rachunki. Nie mają po 100 tysięcy euro, tylko mają dwa, 3 razy tyle na głowę. No. Jak to się wszystko złoży w tym tak zwanym świecie rozwiniętym, no to dochodzimy do kwoty rzędu, ja nie wiem, kilkuset bilionów, może jednego tryliona po, po europejsku, jednego kwadryliona po, po amerykańsku. To się w ogóle w głowie nie mieści, tylko. Ja ci mówię, jak te zera sobie pododajesz tymi rzędami po trzy, to to się złoży, tak? No po prostu nie ma no jest Kononowicz i proszę pana, nie mamy pańskiego płaszcza i co pan nam zrobi, no? Ale świat będzie musiał istnieć dalej w tym kształcie no. i będzie to przebudowa raczej radykalna. No zgadza się, jak tylko ci szkicuję wiesz, te didaskalia, jak to jest mniej więcej w otoczeniu, skąd się to wzięło i sądząc po tych objawach, które wymieniłem, to właśnie wstępne tremory wulkanów właśnie obserwujemy, to nie ja wymyśliłem, że był, że był problem w Londynie i w, w Tokio. ci znaczy, tylko relacjonuję, że takie były objawy, ja z tego wyciągam takie wnioski. No to tego typu historie zwykle kończą się jakąś wojną, bo inaczej Uf, się nie się da w... chyba. Innymi słowy, w oczekiwaniu tego nieuniknionego właśnie rozpętuje się wojna, ponieważ tego się nie da uniknąć. To i tak się wydarzy, więc lepiej wywołać wojnę, żeby był wiadomo, kto jest winny, tak? No. Proszę pana, wybuchła wojna i nie ma niczego, bank splajtował i nie mamy pańskich pieniędzy. Do widzenia, dobranoc. Czyli, że z tego wszystkiego razem wziąwszy, najbliższy rok będzie bardzo bogaty w wydarzenia. Bardzo bogaty. Ja się obawiam tutaj, że już zaraz po nowym roku coś się y, zacznie dziać, dlatego, że teraz jest aż za duży spokój, y, który troszkę mi się nie podoba, bo te y, zjawiska nabrzmiewają i widać, że E, giganci nie próżnują, tylko organizują swoje interesy m, tak jak do tej pory. Tylko, że ciszej nieco, e, dlatego, że publika wiadomo świętuje. My też ch ch chcemy świętować też, jesteśmy, przynajmniej byliśmy do, przed audycją w bardzo dobrym nastroju. Ku temu mam nadzieję, że nam jeszcze nastrój dobry wróci, pomiję z upadek tych funduszy emerytalnych. Ale widać, że i tak każdy będzie musiał zadbać o siebie, jak to zwykle bywa w świecie i przeżyją jak zwykle najsilniejsi to też takie przyrodnicze jest przysłowie rzeczywiście wszyscy analitycy wskazują pierwszy kwartał na duże wydarzenie finansowe, a duże oznacza bardzo duże co to się to coś się ja, przestawi, ja nie wiem ja nie wiem co się przestawi ja mogę tylko podać się kierunek, który yy, będzie promował dotychczasowego hegemona, tak? I na tym się kończy moja wiedza. No bo nie wiadomo co się przewróci. No, za to widać, że grupa BRICS rośnie w siłę. Plany nowych interesów, nowych inwestycji rozwijają się dynamicznie. Nowe rurociągi do Chin z, z, z Arabii z Iranu. Także widać, że te powiązania narastają i z dosyć dużym optymizmem te kraje rozważają kolejne plany inwestycyjne na przyszłość zwiększenia swoich i mocy przerobowych i konsumpcji. Te przysłowiowe 4,5 miliarda konsumentów, no to jest poważna siła Widać, że po prostu świat rozdzielił się na wschód i zachód, jak w apokalipsie. No i ci ze wschodu opierają się na wartościach realnych. Czyli na tych, które można policzyć, zmierzyć i no i je e, dotknąć, można je wziąć do ręki. Natomiast zachód to oparty na wartościach wirtualnych, tak jakby zaczyna się zbliżać do godziny próby, kiedy to wszystko się zawali. A powiedz, myślisz, że jeżeli taki rozdział teraz się nasila, e, BRICS, e, które powoli są rugowane ze swift tak, czyli następuje rozdział nie tylko gospodarczy i towarowy, ale także coraz bardziej finansowy, że to będzie tak bardzo przekładalne na ich gospodarki? Czy na zasadzie wszyscy upadną, czy też raczej oni będą mieli więcej czasu, żeby sobie poradzić z tematem? No Mają przede wszystkim problemy przestawienia się na nowe, na nowe tryby, bo brakuje drobiazgów. One były wczoraj dostępne dzięki temu, że kredyt był powszechnie dostępny. I były tysiące różnych podzespołów i różnych dróg alternatywnych. A obecnie nagle tego nie ma. No i co? I przestawiamy się na gospodarkę niedoborów, na gospodarkę autarki. To, co sami produkujemy, to mamy. A to, to czego nie mamy, no to idzie przez Ministerstwo Finansów i tam trzeba mieć pozwolenie, żeby to kupić za... Specjalne dewizy i tak dalej. Rozumiesz temat? Weszliśmy w epokę Peweksu. No przerabialiśmy to już kiedyś i widać, że to jest ciągle żywe. Model się wraca. Ciekawe to będzie. Model się wraca i tu z tego powodu, że antycypowałem, że to nastąpi, z tego powodu widać, że sama Rosja promuje używanie i w, w sensie tym absolutnie realnym i oficjalnym, kryptowaluty. Do tak, to jest, za, to jest zauważalne, właśnie. Do tego Putin podobno zabronił tego używania w handlu zagranicznym, a teraz się okazuje na gwiazdkę nie, przeciwnie. My to wprowadzamy na masową skalę jako oficjalny środek płatniczy, bo nam tutaj zablokowali się kanały dewizowe we wszystkie euro i dolary i tak dalej. To my będziemy handlowali złotem i krypto. Rozumiesz, że weszliśmy do kłębowiska Peweksu. Ja nie wiem, kto był tutaj wygranym, tylko ci mówię o strategii, która ewidentnie postępuje wedle oczekiwań, bo ja to prognozowałem dwa lata temu. To się rozgrywa. Nie jestem admiratorem Putina. Ale no, coś z tego wynika, że to chyba będzie takie, taki wehikuł yy, obrotu międzynarodowego. Ale same te opracowania z Moskwy o tym mówią. Z yy, drugą stronę, jak spojrzysz na tego, na tego prowokatora, bo tak trzeba zaklasyfikować tego człowieka z jego kochanką z firmy Alameda FTX i Alameda czyli dwoje wspólników, którzy są teraz poróżnieni przed sądem w Nowym Jorku no to ewidentni prowokatorzy którzy chcieli, mieli zamiar i chyba to w dużej mierze wykonali wywalić największą giełdę alternatywną kryptowalut amerykańską FTX w powietrze a tak naprawdę ich celem było wywalenie giełdy z Hongkongu, czyli tej, która tym alternatywnym obiegiem wielokanałowym gospodarczym podziemia w Azji mogła dyrygować, czy mogła go umożliwiać, Binance mam na myśli, no, tym głównym celem tej prowokacji było uziemienie, wysadzenie w powietrze tej giełdy, największej giełdy kryptowalut Binance. To widać od dwóch lat. Ten proces się odbywał na początku przez ograniczenia, że tak powiem, ze, yy, yy, yy dopuszczeń, zezwoleń na rynku europejskim, amerykańskim, bo tu nie mamy tego, zezwolenia tamtego i tak dalej. Potem to zelżało nagle i pojawił się FTX i brodaty człowiek na Kajmanach, który prowadzi wielką firmę, ona się w ciągu dwóch lat rozwinęła do niebywałych rozmiarów i urosła do wielkości drugiego na świecie, a potem nagle upadła. No. <śmiech> I okazało się, że prezes tej firmy ma osobisty konflikt z prezesem Binance'a. No. No, takie przypadki się nie zdarzają w świecie wywiadów. No. Ktoś nad panował, ja nie chcę wnikać w głębsze tutaj pokłady, ale tu łatwo dotrzeć do, do, do, do kulisów tego wszystkiego i wyciągnąć swoje syntetyczne wnioski, co z tego wynika. No, ktoś walczy o dominację w tej przestrzeni, która może nagle zostać zbombardowana totalnie, czyli zostać zdelegalizowana jako nieużyteczna, nie wolno tego używać, albo przeciwnie, będzie nielegalna, ale tolerowana. Tak jak za czasów komunizmu realnego. Czyli to będzie Peweks. co już funkcjonuje, chciałem zwrócić Twoją uwagę. W nielegalnym eksporcie obchodzeniu embarga na ropę, na gaz i podobne rzeczy. No bo krypto jest poza SWIFT-em, prawda? No oczywiście. Także to załatwia sprawę. No, pojawia się całkowicie nowa dyscyplina obchodzenia przepisów finansowych poprzez dziwne półlegalne albo, albo całkowicie legalne wehikuły, które są legalne tu, a tam są nielegalne, a tam są warunkowo dopuszczone, a tutaj trzeba coś napisać, a tu trzeba coś zadeklarować. Rozumiem. Ciekawe. To z slalom znowu i to przeszkód. Widać, że to zjawisko się upowszechnia. Kto sprytniejszy ten sobie poradzi i co więcej znajdzie nowe możliwości zarobkowania. A kto nie, no to niestety będzie miał podgórkę. Tak, także cóż, mniej więcej żeśmy sobie powiedzieli to, co dzisiaj chociaż chcieliśmy całkiem, całkiem świątecznie, ale jak zwykle są tematy, które nas po prostu gnębią, które które się przebijają w tych codziennych informacjach i cały czas o sobie przypominają. Niestety nie odwracają się one od nas, a pokazują brudną, brzydką gębę i coraz bardziej nam próbują zajrzeć w oczy. Póki co jeszcze mamy kilka dni do, do Sylwestra. Jeszcze jakieś tutaj urlopy, jeszcze jakieś zaległe dni do wykorzystania. Mam nadzieję, że każdy sobie jeszcze troszkę odpocznie, zanim rozpocznie się nowy rok, który będzie rokiem no, dużo większych sprawdzianów niż ten dotychczasowy. No się będzie... To będzie jazda figurowa przez płotki. No po prostu będzie, będzie slalom. Ojku. No cóż, to powoli się będziemy żegnać. To dzisiejsze spotkanie takie troszkę może nietypowe. No ale chcieliśmy jednak zachować raz na dwa tygodnie możliwość pogadania sobie przy Państwa udziale bo to taki podwieczorek przy mikrofonie jest, poniekąd ma bardzo przyjemny klimat radiowy z, z punktu mojego widzenia, bo to jest to, co kiedyś się w dzieciństwie słuchało późną nocą, rozmawiali eksperci tacy czy inni. Kiedyś ludzie się tak bardzo praktycznie wyrażali, tak jak ja tu próbuję to robić bez jakiegoś strasznego, szumnego języka. Te pogadanki były ciekawe. Zwykle nocą się słuchało do zaśnięcia takich właśnie audycji. Jest to taki klimat przyjemny i, i miło- pogadać sobie i, i coś. Mam nadzieję, że dla Państwa także pożytku e, robimy. No, to się odezwa dusza starego radiowca. Kocina mi wskoczyła właśnie na kolana i mówi, że że, że koniec, muszę, już, tak? Tak, że musimy pogłaskać, bo to się robi późno. <głosy> o, I i ten, no, tą, na ten utrę zakończymy, a przecież musimy wejść ten rok w dobrej formie. Będziemy walczyli o przetrwanie. Na ile potrafimy? O, kota. Warto powiedzieć, że człowiek to jest taka istota, która pomimo przeciwności przyzwyczaja się do gorszych warunków i umie sobie znaleźć jakieś nowe, małe radości, małe przyjemności i satysfakcje, które pozwalają czynić każdy dzień w miarę przyjemnym i znośnym. A pod audycją zamieszczę link do pastorałki, która mi się przy tych świętach bardzo spodobała. To jest zespół Rokiczanka – Pastorałka od serca do ucha. Jeżeli się tam link nie, nie zamieści, to można sobie tak wpisać i się pojawi. Bo to jest przecież czas śpiewów rodzinnych przy pełnym, zastawionym stole, bo przecież tych produktów, wspaniałych ciast, mięs, Wędlin jest jeszcze sporo do konsumpcji i w związku z tym, że jesteśmy już koło wtorku, a edycja będzie we środę, no to do weekendu już jest całkiem blisko, a w weekend jest z sylwestra, potem nowy rok. Także jeszcze przed nami troszkę, mam nadzieję, zabawy, zanim zaczną się te wszystkie światowe korowody finansowe, militarne czy jakieś inne gospodarcze. I masz na myśli to, że do nowego roku pociągniemy na dotychczasowych zasobach, tak? Tak, pociągniemy na dotychczasowych zasobach. Co najwyżej jakiś chlebek się kupi świeży, ewentualnie skoczy do, do, do monopolu, gdyby coś tam brakło, ale wątpię, żeby brakło, bo goście byli hojni, także nas tutaj zaopatrzyli. Gratuluję, czyli spokojnie do sześciu króli dojedziesz bez wychodzenia z domu. Na luzach, na luzach. Tym bardziej, że już mamy wprawy, w zapasach, w różnych rzeczach. No To, no, to po prostu jest efekt do e, dobrego gospodarowania. Tylko to, to gratulować. Ale spokojnie. Wszyscy się już by szkolili. Przyjdą fachowcy... Oni się policzą, tak na przednówku, przyjdziesz do naszych towarzyszy z prośbą o koncesję. Spokojnie, my sobie damy rad. Pamiętasz te teksty? To wszystko wraca, do renesans jest. Chociaż ostatnio widziałem taki postulat, żeby wszystkich wyrzucić i wprowadzić ustawę Wilczek 2.0. Żeby to postawić od nowa, bo to już jest nie do naprawy. Słuchaj, jak patrzę na tych ostronosy nosy no to, to, to jest prawidłowa diagnoza. Rozpędzić to wszystko na trzy wiatry i zacząć od zera i to wtedy zadziała. Tylko tak, nie da się inaczej. No nie będziesz leczył syfilisu dżumą albo inną cholerą, tak? No tak, no tak. Dobra, to dla Państwa ja życzę jeszcze miłego świętowania do końca tygodnia. Kto może, niech korzysta i do usłyszenia. Pozdrawiam świątecznie, noworocznie, wielkanocnie, bożonarodzeniowo. No nie wiem jak tam jeszcze, no to przełomowo, tak? No wchodzimy w nowo, nowy rok, no i... Szykujemy nowe nowe metody walki ze starym. No, ciekawe, jak to się uda. Dobranoc państwu. Dobranoc państwu.